Aż trzy złote medale na poznańskich targach Polagra Premiery otrzymała hodowla roślin Danko i to bardzo dobrze, że promujemy nasze rodzime odmiany. Danko jest polską hodowlą i zostało nagrodzone za jedną odmianę pszenicy ozimej, jedną odmianę żyta ozimego i odmianę przędżyta ozimego. To nie pierwsza w końcu nagroda, która przypadła Wam w udziale. W tym roku, w tegorocznej edycji Targów Polagra, Danko odniosła bardzo duży sukces i zazwyczaj dostajemy jakiś złoty medal, bo co roku dokonujemy rejestracji i wprowadzamy nowe odmiany do uprawy na rynek polski. A w tym roku są trzy, więc jest, można powiedzieć tak, duży sukces. Hondia to jest pszenica o zima. Jakościowa pszenica o bardzo dobrej jakości ziarna, jakość oceniona jest przez coboru na A, ale niektóre parametry przewyższają te wartości w klasie A i można powiedzieć, że to jest taka jakość A przez E. Jest to bardzo plenna pszenica. Klony tej pszenicy w, w niektórych rejonach Polski, na przykład w Wielkopolsce, na drugim poziomie agrotechniki, czyli na tym intensywnym, dochodziły do y, ponad 10 z hektara. Y, w całej Polsce polonuje bardzo dobrze. A przy Jeszcze... tej słabszej agrotechnice to i tak jest niezły wynik, bo ja jak oczywiście, widzę 9,4, i 4, ta, więc ta, ta, ta, ta, ta. To, są, to są naprawdę mówię, już dobre wyniki. I o tych najwyższych wartościach. Jakie, jakie jest w stanie osiągnąć ta pszenica. Jest to pszenica jakościowa, jak już powiedziałam, bardzo, bardzo dobre parametry. Oprócz tego ma bardzo dobrą zdrowotność. Oceniono, że średnia zdrowotność z tych najważniejszych chorób pszenicy oceniono na 7 i 8. To jest, no oceniamy ją jako nadzwyczajną zdrowotność. Tak? Jest A odporna jeszcze mrożem. powiem. No, jest bardzo dobra mrozoodporność. Jest to 4,5 w skali 9-stopniowej. Taka polska 4,5, to znaczy, że poradzi sobie z mrozami. To jest, to, no jest to duże bezpieczeństwo uprawy tej pszenicy. Jest to pszenica średnio późna, niewysoka, tak jak powiedziałam, o bardzo dobrej odporności na wyleganie dobrej odporności na porastanie. Możemy śmiało zaproponować do uprawy rolnikom w całej Polsce tą pszenicę. Ten wynik 10,6 tony z hektara, no to te to, to wyniki, jest rewelacja. Te wyniki, które widać na tej mapie, są to, są to średnie wartości z różnych punktów, to są opracowania na, na, na podstawie danych coborowskich, tak? Czyli z doświadczeń, nie z produkcji tak, tak, polowej. Tak, tak. Bywa tak, że nie, niekiedy bywa tak, że rolnik może uzyskać lepsze plony, prawda, bo, bo też w różnych warunkach są, są tutaj y, te, te doświadczenia prowadzone. To prawda, ale problemem jest często to, że rolnicy nie osiągają 100% tych wyników, które osiąga się w doświadczeniach. I tutaj co można winić, bo przecież Trudno winić rolnika, że działa sam na własną szkodę, może jakieś niedociągnięcia? To no, bywa różnie. No, produkcja roślinna, uprawa zbóż, jest to, jest to produkcja pod, pod gołym niebem. Tak? No, to niestety, czynniki atmosferyczne mocno wpływają na, na tą produkcję, na osiągnięte wyniki. Bardzo duże starania często mogą e, e, się wnibeć, albo jest, jest może wymarznąć, albo jest totalna susza. No, no, są różne, tak, Czy, czyniki, jak wiadomo, każdy rolnik będzie miał to, e, no i oczywiście gleby, które nie, no, nie, nie są jednakowe w całej, w całej Polsce. Nawet, no, bardzo dobra agrotechnika i nawożenie na, na bardzo słabych glebach, też nie da takich wyników, jak jakbyśmy się mogli spodziewać, także, no, no, takie są, nie możemy winić, ale, ale, jeżeli zachowamy e, e, te wszystkie parametry, będziemy przygotowani do uprawy i będziemy stosować materiał kwalifikowany, co jest podstawą, prawda, do, do, to jest podstawa do uzyskania dobrych klonów. To na pewno w wielu przypadkach unikniemy i, no i uzyskamy ty, tych złych, a uzyskamy dobre wyniki. Widzę, że tutaj odłożyła Pani najbardziej wymagającą pszenicę na bok i teraz trochę już mniej wymagające pszenżyto. To jest pszenżyto rotondo. Polska specjalność. Nasze przężyta i to pszenżyta z Danko rozpowszechniły ten gatunek w Europie. Tak? Czyli mamy pszenżyto Pszenzyta o zimę rotondo. rotondo. Jest to pszenżyto krótkosłome, też o bardzo dobrej płynności w całej Polsce. i Charakteryzuje się bardzo dobrą zimotrwałością, ocenioną na 5,5. Piękne ziarno w typie pszennym. Patrzę na wyniki, Województwo mhm. Pomorskie i Zachodnio-Pomorskie razem 10,6 tony z hektara, Wielkopolska 10,2. Tak, no, te wyniki mówią uzyskać. same za siebie, nie? No, można, można uzyskać takie plony. Oprócz tego oczywiście jeszcze to jeszcze chodzi, to jest bardzo dobra zdrowotność tego przężyta. I co jest też warte podkreślenia, bardzo dobra krzewistość, tak? także trzeba, mając do czynienia z, z materiałem kwalifikowanym, znamy masę tysiąca ziaren, znamy siłę kiełkowania, obsadę i znając tutaj charakterystyczną dla tego tutaj krzywistość, możemy uniknąć no, wydawania zbędnych pieniędzy na... na, na, na I obniżyć wysiew, sobie normę wysiewu. Tak, tak. I o tym trzeba pamiętać i takie informacje dotyczące konkretnej odmiany, znajdują się w naszych, naszych materiałach informacyjnych i no... Jeżeli rolnik kupuje materiał kwalifikowany, no to, to powinien sięgnąć po taką informację, żeby, żeby, zaoszczędzić pieniądze, tak? żeby zaoszczędzić pieniądze. A i trzeci, widzę pani tutaj wyciąga charakterystykę żyta ozimego tur. o tur. Żyta zimę tur to jest żyto, polskie żyto hybrydowe, które zostało wychodowane wspólnie z, z, ze smolicami, z hodowlą roślin Smolice, grupa Ichar. I, i no, jesteśmy współautorami tego, także my zajmujemy się tutaj y, promocją, zajmujemy się y, hodowlą i rozpowszechnianiem tego, tego żyta na, na, na rynku. Co można powiedzieć? No, raz, że to jest polskie żyto hybrydowe, które jakby nie było zawsze będzie miała konkurencyjną cenę w stosunku do żyta hybrydowego y, firm zachodnich, y, nie odbiega parametrami od, od już wspomnianych. Ma nadzwyczajną zdrowotność wśród żydów hybrydowych i bardzo dobrze się sprawdza w monokulturze zbożowej odporna się na choroby podstawy, już 8,5 tak. czyli to jest dosyć duża, czyli rzeczywiście duża można, skali, można, można tak być. niezbyt ładnie tak, je uprawiać tak, w monokulturze. Tak, oczywiście. To, to, jest, to jest... nie powinno to, się tak, tego robić, przypomnijmy. Nie ma, no ale niestety jest tak, że, że jesteśmy, często rolnik jest po prostu skazany na, na taką produkcję, nie? Na monokulturze. Poza tym jeszcze ma bardzo dobrą jakość ziarna, nadaje się na cele młynarsko-piekarskie, ma dobrą wydajność mąki, i też takie parametry, które są przydatne do, w piekarnictwie.